rzeczy i brzydkie miejsca, bo zachwyciła mnie byt Bydgoszcz. Ostatnio nawet Łódź sprawiła, że stwierdziłam, że nawet jest całkiem, całkiem urokliwa. Oczywiście nie tak urokliwa jak Wielkopolska czy Lubelszczyzna. Ja dzisiaj serdecznie pozdrawiam całą Lubelszczyznę. Wiem, że mnie słuchacie, cieszy mnie to. Mam nadzieję, że będę miała przyjemność was kiedyś poprowadzić i pokazać, że nie tylko to, co mówię w radiu, ale również będę mogła pokazać to wszystko na żywo. Ale wiem, że są ludzie, którzy stwierdzą, że mi do szczęścia potrzebne jest tylko muzeum, kawałek murku, no może ładny widok, młyn, no i nawet ci złośliwi mięli Ale obiecuję, że dzisiejsza audycja będzie o dużo piękniejszym terenie. Ale zanim to, to może posłuchajmy sobie much w utworze Gdyby Nie Szerszenie. Yes the Jak dzieci twe tańczą. Śniegowy taniec krzyczysz. Nie słyszą cię tańce. Obwętane prawda zgaszony lał. Domy bez okien płonie pluszowym miś. O wielkich oczach. już wspominałam o małych rzeczach, no to wróćmy do tego, co jest małe, ale jest piękne. Tak, wracamy znowu na pałki, Trzeci tydzień z rzędu. Ale mnie to się nigdy nie nudzi. To jest tak cudowny teren, że mogłabym o nim mówić prawdopodobnie jeszcze pół roku. Ale dla przypomnienia. Pałuki leżą na pograniczu województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. I przypominam, że one faktycznie kulturowo i historycznie należą do Wielkopolski, dlatego też ten teren wspominam i jak najbardziej uważam, że jest on godny odwiedzenia. Zwłaszcza, że rzeźba terenu też jest bardzo interesująca. Faktycznie są te łuki, jest masa jezior. Tutaj też należy wspomnieć, że pouczanie przez to właśnie, że mają... Ogrom i jezior zajmowali się również łowieniem ryb na przestrzeni wieków. No, A nazwa pałuki oczywiście od słowa łuk, łęk, no i aż by się chciało po prostu zakrzyknąć. Pa, tam są łuki, no, no pałuki, taki teren przepiękny, tak jak zresztą wspominam już kolejny raz. I on jest stworzony właśnie przez Morenę Człową, która do przodu, szła do tyłu, do przodu, do tyłu i tak właśnie ten piękny teren nam ukształtowała. I jest coś, o czym wspominałam, czyli o tym, że pałuczanie zachowali poczucie własnej odrębności kulturowej. No i niektóre elementy dawnych zwyczajów do dzisiaj możemy zauważyć, choćby w muzyce w rzeźbach, w drewnianych rzeźbach to będę jeszcze dzisiaj Państwu o tym opowiadać, a propos jednego z muzeów ale również w hafcie i ja wspominałam tydzień temu, że ja haft pałucki kojarzę właśnie jako wyszywanie czarną nicią na czerwonym materiale ten haft jest taki w 3D, on pod palcami go bardzo mocno czuć. Nawet jak się spojrzy z boku, ten haft nie jest taki płaski jak choćby krzyżykowy, czy jakikolwiek inny. Nie, on ma, on ma swoją grubość, on ma, ma swoją taką, no ma tą swoją charakterystyczną rzecz. Ale właściwie porozmawiamy jeszcze więcej o tym hafcie. no bo czym właściwie jest ten haft? I właściwie jakie są motywy? Bo motywami haftu pałuckiego najczęściej są motywy roślinne, takie jak listki, kałązki, bukiety, Struktura ich jest miękka i wypukła. Takimi haftami ozdabiano czepce, kryzy, koszule. W strojach były haftowane koszule, były haftowane spódnice, halki, kryzy, fartuszki, wszystko, czyli fartuszki, czyli ta zewnętrzna część kryzy, czyli bym powiedziała tutaj te, jak mamy przy koszulach u góry, to, to będą kryzy. I na białych haftowano czarną nicią, na czerwonych materiałach haftowano czarną nicią, a na czarnych materiałach białą nicią, przepraszam, powiedziałem odwrotnie. A jak w ogóle wygląda taki strój pałucki? No bo on się składa z czepca wykonanego z białego płótna oraz ciulu, jest właśnie z tym wypukłym, przepięknym haftem pałudzkim. Do czepca doszywane są szerokie haftowane bandamy, czasem sięgające aż do kolan. Do białej haftowanej koszuli zakładały panny korsety w kolorze czarnym lub krantowym, mężatki krótki kabat w ciemnym kolorze. Do tego było jeszcze kilka warstw. Biała haftowana halka, potem czerwona flanelowana halka, zwana również piekielnicą i ona właśnie była taka czerwona i w ten czarny haft. Następnie dyrok, czyli pawełniana spódnica. Aktualnie to jest raczej w ciemnych kolorach, a na samym wierzchu haftowany fartuch. No i na przestrzeni wieków powstało też na pałkach wiele, wiele miejscowości. I o wielu miejscowościach już zdążyłam wspomnieć, choćby o takim Szubinie, który miało choćby muzeum ziemi szubińskiej, wieże ciśnień, dziewiczą górę, parafie świętego biskupa Właśnie Szubień leży też właśnie na zboczu rozlokiego wzniesienia Dziewicza Góry nad rzeką Gąsawką oraz Białą Strugą. Wspominam o Wągrowcu, o moim w sumie ukochanym Wągrowcu, mieście księdza Jakuba Wójka, klasztorze Paulinów, muzeum regionalnym o barokowej kolumnie Rotmisza Franciszka, o też bardzo specyficznym jakby to powiedzieć, cmentarzu, lasku, właściwie lasku z cmentarzem o legendach właśnie. Wągrowce też opowiadaliśmy, o grobowcu rodziny Keglów, o węgrowieckim Kościołu farnym Jakuba Postała. No to są miasta, które jak najbardziej warto warto zwiedzić. No i będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co już zapowiadałam tydzień temu. I coś, czym bardzo mocno żyję, coś, co bardzo mi się podoba, czyli o wąskotorówce. Będziemy dzisiaj właśnie o tym rozmawiać, dlaczego ona powstała, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego w ogóle nazywamy to też wąskotorówką. Ja się Państwu przyznam, że jak pierwszy raz jechałam wąskotorówką, to byłam takim małym pacholenciem i jechaliśmy przez Żyzin, Ośno, Wenecję oraz Biskupin i Rzym. I tutaj mógłby ktoś złośliwie powiedzieć, że hej, hej, hej, przez Wenecję, a Wenecja nie jest za daleko. Nie, nie, nie. Moi Państwo, Wenecja jest w Wielkopolsce. I też swoją nazwę wzięła od tego, że jest równie piękna. Ale zanim poopowiadamy o kolejnych miejscowościach, zanim zagłębimy się w tą historię, w te pałki jeszcze bardziej, zróbmy sobie chwilę odetchnienia z kolejną piosenką. I będzie to tym razem Jakub Skorupa i Pociągi Towarowe. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne ka w fermachcie każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnia. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni, albo liściem na wietrze nigdy nie. wąskotorowe jest tyle wątków, że aż ciężko mi jest zacząć tak naprawdę ten temat. Ale spróbujmy może tak. Kolej wąskotorowa, żnińska, kolej wąskotorowa. Ona jest o rozstawie 600 mm. To jest naprawdę mało. Czym się w ogóle charakteryzuje taka kolejka wąskotorowa? Ona ma mniejszy udźwig, czyli faktycznie tych przejeżdżających, może być mniej tych towarów, może być faktycznie w składzie mniej, ale ma zasadniczą zaletę, która właśnie spowodowała, że ona jest na pałkach. Jest dużo mniej wymagająca technicznie. Wybacza bardzo wiele rzeczy. Właśnie te duże skręty, właśnie ten nierówny teren, i właśnie to, to sprawiło, że wąskotorówka na tych ziemiach żnińskich jest. W ogóle powstanie żnińskiej kolei powiatowej wiąże się z rokiem 1894. No, jednak to już kawał czasu temu, kiedy ona została zbudowana. A za jej, za jej twórcę uważa się niemieckie wojska kolejowe z Berlina. Ona na początku wykonywała takie zadania funkcjonalne, czyli faktycznie miała przewozić ludzi, miała przewozić towar, a w tym momencie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie kolejką dla turystów do oglądania. Cała sobie kolejka nie ma jakiejś długiej trasy, bo choćby taka trasa Żyzin, Wenecja, Biskupin, Gąsawka ma łącznie 12 kilometrów. I ta prędkość też nie jest duża, bo to jest 20-25 km na godzinę, ale jednak no jest to coś niesamowitego. Nie umiem Państwu wytłumaczyć, dlaczego to jest tak, tak piękne, ale po prostu jest. Zwłaszcza, że jest to jedno z takich rzeczy, które są najbardziej charakterystyczne dla tego terenu, właśnie ta wąskotorówka i jest nawet na całym świecie uważana za jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych. Co prawda, możemy tutaj wspomnieć o Azji, gdzie też występują wąskotorówki, ale jednak, no, ta nasza, ta nasza jednak jakoś urzekła świat. I co jest w sumie też ciekawe, to to nie jest kolej państwowa. Jest to jedyna na świecie wąsk, kolej wąskotorowa prywatna, bo 62%, czy bardziej 63% udziałów ma prywatna firma. I bardzo dobrze. Dlatego, że przynajmniej ocaliło to tą kolejkę, bo był moment, w którym obawiano się, że właśnie tą kolejkę zamknąć. Zresztą wąskotorówka na chwilę zniknęła z naszych terenów, na chwilę szlaki przestały być uczęszczane, przestało no, jeździć właśnie tymi wąskotoróweczkami. Co jeszcze jest tutaj takie bardzo istotne, to to, że faktycznie ta kolej łączyła pobliskie miasta, dużo pobliskich miast, no, Mówię, to nie były długie trasy, ale pozwalały ludziom naprawdę na wiele. Otwarcie muzeum y, kolejki wąskotorowej w Wenecji, o Wenecji też będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać, skłoniło do uruchomienia linii tej turystycznej, bo na, jeśli dobrze teraz pamiętam, na 20 lat tej kolei w ogóle, w ogóle nie było. A teraz jest na tyle popularna, że rocznie jeździ nią 100 tysięcy ludzi. Powtarzam, rocznie 100 tysięcy ludzi jeździ właśnie na tych trasach kolejeczki wąskotorowej. I tych odcinków jest trochę, bo jest żydin radajewo Radajewo-Ośnice, jest Biejskupin, jest Gąsawka, jest Żnin. I mogę tutaj sprzedać Państwu jeszcze taką ciekawostkę, że zwykle składy ciągną lokomotywy spalinowe. Zdarza się jednak, że na szlak wylusza jedyna na świecie Czynna, jedyny na świecie czynny parowóz PX38 o imieniu Leon. Więc albo mogą Państwo zobaczyć piękne, właśnie spalinowe ciuchcie, albo Leona biegącego po pięknej trasie u kolejki wąskotorowej. Żadnych szans Czy to dziki seks Czy to w piłkę gra Tutaj przecież ma Dużo lepszy smak Niż tam Możesz być kim chcesz Biały proszek dziś Znów pomoże żyć Nie ma jutra I nie będzie jutro też Lecz czasem dziwny głos Przed siebie każe wie I na powietrze wyjdzie Iżnińska to już wiekowa kolejka, bo ma już 120 lat i też na 120-lecie były obchody, było to świętowane. A teraz będę musiała się z Państwem na sekundkę pożegnać. Mam nadzieję, że na zanęcie kulturalnej znajdą Państwo coś interesującego. Coś równie fantastycznego co kolejka. I po zanęcie kulturalnej znowu się usłyszymy, więc serdecznie proszę, żeby nie odchodzili państwo od radio odbiorników. Coś się z narodem dzieje. Niedobrego. Nie ma za grosz poczucia humoru. Ludowego Ja.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 Z lewej będą też Przecie to jest nasza Tuma pospolita A wy jacyś tacy Toż to przecie grze. Przez chwilę myślałem Może coś się stało Ale to by nasze polskie radio dawno już podał, Pisałaby prasa we wszystkich gazetach, na pierwszych stronicach, no bo jakaż z tego byłaby tajemnica. I tak podniecony już nie wytrzymał, Razem z motorniczym kumplem z partyzantki tramwaj zatrzymałem. I jak ten natchniony poeta poracy zawołałem. Ludzie, kochani, coście tacy smutni, przecie jedziecie do pracy. Patrzcie, za oknami Widać, się rozgwita rosną domy z prawej Z lewej też to jest nasza Duma pospolita A wy jacyś tacy Kosz to przecieczek My no stary to fanatyk kultury Opera Spotkania autorskie, wernisaże. Od rękodzieła do wesela. Taka jest rozpiętość kultury. Nazywam się Kacper Jakubiec i jako kulturalny wodzirej zaproponuję Ci kilka wydarzeń na dziś. Przynęta kulturalna. Już po wiosennych porządkach. W szafkach zrobiło się luźniej, a ściany bardziej niż wcześniej świecą pustkami. Na ten stan rzeczy zaradzisz targami rozmaitości wiosna czyli piękne handmade'y w Twojej okolicy. Coś dla siebie, coś na siebie, coś dla kogoś bliskiego, z rąk różnorodnych artystów, prosto w Twoje własne. Więc jeśli kochasz lub tylko lubisz to, co wykonane własnoręcznie, to wpadnij na targi i własnoręcznie zabierz coś dla siebie. Concordia Design dziś, czyli 25 kwietnia i jutro, czyli 26, od 11 do 18. W dzieciństwie żyjesz pośród natury Kiedy dorastasz, twoje miejsce zaczyna być przecinane przez wielkie inwestycje Sznury autostrad, linie wysokiego napięcia biegnące nad twoim ogrodem Natura zaczyna ustępować, a dolina, którą pamiętasz, zostaje już tylko tam, w pamięci O tym doświadczeniu, intymnym, ale coraz częściej się powtarzającym Opowiada Michal Kern Pionier i najważniejszy przedstawiciel sztuki krajobrazowej na Słowacji przez całe życie tworzył w swoich rodzinnych stronach u ujścia Doliny Demianowskiej, wcześniej ograniczany przez reżim komunistyczny, teraz nareszcie możliwy do zobaczenia. Na wystawie Poszukiwanie równowagi obecne są wszystkie podejmowane przez artystę kierunki. Fotografia, rysunek, grafika, sztuka konceptualna, a nawet poezja wizualna. I ty możesz zobaczyć to wszystko w Galerii Miejskiej Arsenał. Dziś od godziny 11 do 19. Wystawa potrwa do 7 czerwca. A teraz, kochani, po raz pierwszy w Poznaniu. DJ Zimny Gulasz zagotuje się na parkiecie z nostalgicznymi hitami i miksami na najniższym światowym poziomie. <śmiech> Okej, okay. to, to, to miała być próba parodii DJa Weselnego. Przepraszam. Przepraszam, już zostawiam to gwieździe dzisiejszego wieczoru. DJ Zimny Gulasz, znany również jako Jano, to twórca kontentu internetowego, koneser polskich wesel i barszczu o pierwszej w nocy. Specjalnie dla wszystkich gości zasiądzie za DJ-ką i poprowadzi kilka zabaw. Czy będzie to przeciąganie liny, bieganie z balonem między nogami? Wszystkiego dowiesz się na miejscu, w Hachu, o godzinie 22. Radioafera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpywa Zaciśnięte dłonie I'm zawsze lubię zasłuchać troszeczkę w rojku. Za nami właśnie po raz kolejny poleciały piękne melodie. A ja miałam mówić o Wenecji, czyli o równie pięknym miejscu. No bo czym jest w ogóle Wenecja? To jest taka niewielka wieś na pałukach, w województwie kujawsko-pomorskim, ale tutaj pragnę przypomnieć, że właśnie ze względu na kulturowość i historię one leżały w granicach Wielkopolski, dlatego o nich na audycji tutaj wspominam. jest to wieś położona między jeziorami weneckim, biskupskim i skrzynka. Jest to około 8 km na południe od Żnina i jest to bardzo ważny punkt na szlaku piastowskim. Myślę, że kiedyś też sobie cały szlak piastowski obejdziemy i zobaczymy, co niesamowitego on kryje. Ale w ogóle skąd się wzięła nazwa Wenecji? Muszę powiedzieć, że tu się wziął tak naprawdę żart właściciela skierowany w jego żonę. No bo nazwę Wenecja prawdopodobnie jest spod właśnie, spodwana dzięki temu malowniczemu położeniu nad wodą, pomiędzy trzema zbiornikami wody i w ogóle. I ponoć założyciel miał powiedzieć do swojej żony, masz tu swoją Wenecję. I tak właśnie nazwa została, więc on mógł sobie na to pozwolić, bo jednak to były jego tereny i mógł tak do żony powiedzieć, ale jeżeli wy weźmiecie swoją kobietę i powiecie, no wziąłem was do Wenecji, weźmiecie ją tutaj na pałki, to nie wiem, czy będzie usatysfakcjonowana. Ja bym była, ale nie wszystkie dziewczyny są tak samo dziwne i zakochane w małych miejscowościach jak ja. Ale w ogóle jak wyglądała historia tej miejscowości? Bo historia miejscowości jest związana z Mikołajem Nałęczem z Homrze, który w... Właśnie w tym przesmyku, między tymi trzema jeziorami, zbudował zamek. Zamek, który był bardzo dobrze owartowany właśnie przez to. Prawdopodobnie w 1411 roku to zrobił. No i też powstały prawa miejskie, które otrzymał, otrzymała ta miejscowość w XVI wieku, ale ta utrata praw miejskich została związana później z polityką i no, nie było już tego wszystkiego. Kłamie, nie w XVI, w jeszcze w XIV wieku. no po 1466, czyli po drugim pokoju toruńskim. I tutaj chciałoby się zacząć tak naprawdę od tego zamku, bo właśnie od tego zamku cała ta Wenecja się zaczęła. No, oprócz oczywiście jezior, skąd ta nazwa. I zamek w Wenecji został wybudowany przez Mikołaja Nałęcza z Chomrzy, czyli właśnie założyciela. Ten zamek powstał około 1395 roku i ta budowla była kamienna z elementami ceglanymi. Podstawą na planie kwadratu o długości 33 na 33 metry. I mówiłam, to jest tak dobrze położony zamek, bo on był bardzo ciężki do zdobycia i później w historii też to się ujawnia. Ale przez wszystkie wojny, które się przetoczyły przez ziemię wielkopolskie, ten zamek stał bardzo, bardzo długo. On co prawda w którymś momencie był powiększony. Właściwie w 1436 roku był powiększony przez program użytkowy warowni, który wznosił nowe pomieszczenia. On już wtedy był w rękach nie Mikołaja, lecz biskupich. Zwłaszcza, że faktycznie tutaj mamy nieopodal no, bardzo biskupią miejscowość, która też tymi terenami przez jakiś czas zarządzała. Aczkolwiek bardzo długo te tereny się nie poddawały właśnie ze względu na bardzo mocno wartowniczy typ budowli. Właśnie te jeziora oraz to, że zostały tu budowane tak naprawdę również wieżyczki strzelnicze. I bardzo długo nawet nie było mowy o tym zamku, bo był moment, gdzie on był w ogóle zakryty pod ziemią, pod roślinami, pod wszystkim. I dopiero wykopy archeologiczne w latach 60. XX wieku odkryły ten zamek, odkryły właśnie jego historię, odkryły też miejsca, gdzie były tak naprawdę również więzienia, gdzie naprawdę masa historii, postaci się przez ten zamek przewinęła. Ja bym potrzebowała tak naprawdę nawet nie całą, ale dwie audycje, żeby to wszystko Państwu przedstawić, ale faktycznie ruiny, bo to raz to już są tylko i wyłącznie ruiny. Ruiny właśnie tego zamku w Wenecji no są naprawdę interesujące. I ze względów architektonicznych, bo lubię takie ładne, małe, kamienne rzeczy, ale też właśnie ze względu na całą historię, w ogóle ze względu na też tak zwanego diabła z Wenecji, czyli właśnie ich pierwszego właściciela. A czemu on dostał taki wdzięczny przydomek? No, prawdopodobnie dlatego, że był bardzo surowy, był bardzo... Może sprawiedliwym władcą, to nie do końca wiemy, ale na pewno trzymał miasto, trzymał swoich wrogów ciężką, stalową ręką. I jak najbardziej wyszło mu to na dobre, jak najbardziej długo to trzymał, ale... Niestety wszystko ma swój dobry początek i wszystko ma swój koniec. A teraz zapraszam Państwa na Zwiedzany Świat od Fisza, Emade. Tworzywo. Ciekałem się tym, kim jestem, słonecznego dnia Słońce chowało się za dach, ojciec kład spać Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szybył był Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat Toczył się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast Śmiały i kreśliłem nowy plan Że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam Nie chwyci mnie za flaki i rzuci do twój stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat Toczy się jak chóry mieszkańcy wielkich miast Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat Proszę się jak balon porwany gę przy w kosmicznej mikroskali Nasz świat jest taki mały, posłusznie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 Cały świat Noszy się jak balon Porwany chęt przez świat. wiedzą Państwo, co jest koło zamku? A wiedzą Państwo, co jest koło zamku? No tak, mówimy cały czas tutaj o terenie pałuckim, mówimy cały czas o terenie około Żnina, więc tak, muzeum, muzeum kolejki wąskotorowej. Ja też się cieszę, ja też się cieszę. Ja chcę powiedzieć, że ja bardzo lubię takie rzeczy. Zwłaszcza, że muzeum otwarto w 1972 roku i na początku był to oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Wenecji, oddział Muzeum w Żnienie. Jest ono zaaranżowane jako węzeł kolejowy ze stojącymi na torach lokomotywami, różnego rodzaju wagonami, sprzętem kolejowym. W dawnym budynku stacji znajduje się ekspozycja nawiązująca wystrojem do dawnego dworca kolejowego. Jest obecnie największym w Europie skansenem kolei o rozstawie szyn 600 mm. Więc tutaj pałki, nie tylko ze względu na ten piękny teren, na te jeziora, na historię, która się tutaj przetoczyła, ale też ze względu na tą kolej wąskotorową. Ja myślę, że jak ktoś mnie nazywał imieniem Katarzyna, to wiedział co robi. No. Święta Katarzyna patronka kolei, a ja tutaj wam o wąskotorowść opowiadam. Okej. Okay. I największą atrakcją w sumie tego muzeum są lokomotywy, z których najstarsza pochodzi z firmy Orsen Koppel z 1892 roku. Mamy też z firmy Chalcer z 1935, na których wyprodukowano tylko 10 sztuk. I jedna z tych sztuk właśnie jest do odnalezienia w Wenecji. I rozumieją Państwo, to jest największy w Europie skansen kolei wąskotorowej z Taką ilością eksponatów, zabytkowo parowozów, wagonów najdroższych, najróżniejszych, towarowych, pasażerskich, są drezyny ręczne, motorowe. No i ekspozycję uzupełnia właśnie ta infrastruktura, właśnie to, że wydaje nam się, że siedzimy tutaj przy kolejkach, właśnie gdzieś na jakimś końcu i stamtąd będziemy mogli dojechać już naprawdę wszędzie. I tyle by to było o Wenecji. I tutaj bardzo mocno zaznaczę, tu jest koniec o Wenecji. Porozmawiajmy trochę o Żninie, bo o Żninie troszeczkę sobie tutaj wspominaliśmy właśnie przez to, że tutaj jakiś oddział, że tutaj niedaleko Wenecja jest od Żnina, że kolej przejeżdżała przez Żnin, w Żninie startowała, czy przez Żnin przejeżdżała, ale porozmawiajmy sobie o tej Niepisanej jednak, ale stolicy pałk. czyli w sumie o miejscu, które ma największą ilość atrakcji turystycznych, zabytków właśnie pałk, Jest muzeum archeologiczne, w, w ogóle porozmawiamy sobie bardzo, bardzo o nim mocno. I to jest Żnin, jest prywatnym miastem duchowym lokowanym w 1284 roku. I była to własność arcybiskupa Gniezieńskiego, a pod koniec XVI wieku leżało przez chwilę w powiecie kaliskim. A jak już kiedyś sobie na audycji mówiliśmy, powiat kaliski tak naprawdę zjednoczył się w którymś momencie z powiatem poznańskim i Kalisz również mamy w granicach Wielkopolski. Historia, różne momenty, różne rzeczy pisze, więc tak pragnę przypomnieć, tak w skrócie i tak nie w pełni to wszystko, ale że coś takiego, coś takiego właśnie było. Mówi się, że w Żninie pierwsi ludzie pojawili się kilkanaście tysięcy lat temu, po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego, czyli właśnie tego lądolodu, który nam te pałuki tak naprawdę ukształtował. I najstarsze ślady osadnictwa pochodzą około sprzed 10 tysięcy lat. I to jest okres paleotolitu. I to brzmi naprawdę egzotycznie, tak naprawdę niesamowicie, że już wtedy na tych ziemiach coś się działo. No, w sumie jak spojrzeć później na historię całego tego obszaru, no to faktycznie jest to niesamowite. I tutaj przypomnę, że pałki Historycznie tak naprawdę nie zmieniały za bardzo swojego terenu, ze względu na to, że one były odgrodzone jeziorem i jeziorem. No, z jednej strony może te granice się zmieniały, ale właśnie to odcięcie terenu spowodowało, że one są takie wyjątkowe. Można w ogóle też znaleźć e, znaleziska arche archeologiczne, chciałam powiedzieć architektoniczne znowu, archeologiczne, które świadczą o kontaktach Żnina ze światem antycznym. I prawdopodobnie była to droga bursztynowego śladu, która biegła właśnie od Adriatyku przez Ląsk, Kalisz i Bałtyk. Prawdopodobnie dlatego też tutaj Ożnin było e, zahaczone. I co ja mogę Państwu powiedzieć? No chyba na razie sobie zrobimy małą przerwę i porozmawiamy o tym, co w Żninie można zobaczyć. I'm like she don't Nam już raz, drugi, trzeci, czwarty o jeziorach, ale w sumie nie powiedziałam o nic, nic konkretnego. To teraz jest na to moment, bo przy Żninie są trzy jeziora. Jezioro Żnińskie duże, Jezioro Żnińskie małe, no i na trzecim nie będziemy się szczególnie tutaj skupiać. Dlatego, że na Jeziorze Żnińskim dużym, które ma bardzo słabą, rozwiniętą linię brzegową, jest idealnym miejscem do uprawania windsurfingu i tam co roku odbywają się właśnie takie zawody. Ale za to małe jezioro leży w obszarze ochronionego krajobrazu Jezior Żnińskich. Jest z kolei ona wykorzystywana do sportów motorowych. I tam też można na takie, takie zawody spotkać. Więc tutaj jedno windsurfing, tutaj motorowe. No całkiem ciekawe. Ja jestem też bardzo zainteresowana, czy ktoś kiedyś pomylił duże jezioro z małym i pojechał nie na te zawody, co chciał. Ale to już tak abstrahując. Jednym z charakterystycznych rzeczy dla Żnina, oczywiście oprócz kolejki i o kolejce nie będę mówić kolejnych 10 minut, jest baszta żnińska, czyli wieża ratuszowa. Ona już w kronikach Jana Dugosza była wspomniana e, przez pożar, który spustoszył Żnin w 1440 Siódmym. No i wtedy też podjęto rozmowę o odbudowie. I jak należy, zaczęto właśnie od piwnicy, zaczęto właśnie z kanonami sztuki ją robić. I ona miała takim być dowodem tego, że to miasto jest bogate, bo kamienna wieża, dość wysoka, jak na tamte czasy. I na każdym piętrze coś się znajdowało. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie dokładnie odtworzyć co, gdzie gdzie byli urzędnicy, gdzie było co, ale faktycznie w podziemiach tej baszty można było znaleźć dokumenty, można było znaleźć zapisane papiery. Właściwie to było jej najważniejszym zadaniem. Zapewnienie bezpieczeństwa przed ogniem, akt różnych akt, choćby akt lokowania miasta. No, na następnych piętrach wiemy, że były rzeczy. Gdzieś tam jest mowa, że były wina, gdzieś jest mowa o tym, że byli urzędnicy. Jest też mowa o tym, że część góry była drewniana. No i że do dzisiaj tego ślady możemy faktycznie w tej baszcie znaleźć. Więc jak najbardziej baszta jest do zobaczenia, do odhaczania na pewno, kiedy będzie się na tych terenach. Jest też... Bardzo ważne, Muzeum Ziemi Pałuckiej. Troszeczkę sobie o nim wspominałam, mówiąc wcześniej, że był oddział jej w Wenecji. No i Muzeum w Żninie jest muzeum regionalnym z kolekcją eksponatów, pamiątek, dokumentów świadczącej o bogatej historii zarówno Żnina, jak i całych pałk. Wystawy reprezentowane są w dwóch zabytkowych budynkach, w drewnianym magistracie, gdzie mieściła się główna siedziba muzeum oraz w wieży ratuszowej, czyli właśnie wieży, o której przed chwilą wspomniałam, która właśnie pochodzi z tego XIV wieku. W sumie XIV wiek to jest taki bardzo dobry moment dla, dla Paług i tych ziem naokoło Żnina. No i sprowadzono dużo etnografii, jest dużo historii na przykład drukarstwa, bo żnin nie tylko z kolejki słynie, nie tylko właśnie słynie z tej baszty, ale słynie również z tradycji drukarsko-wydawniczych. Bo tu narodziła się tak na, naprawdę polska prasa kolorowa. W piwnicach, w piwnicach Muzeum Sportów Motorowych właśnie to się działo. Ale co jeszcze jest takiego fajnego w tym muzeum, charakterystycznego. Możemy znaleźć takie zdanie wypowiedziane przez Edmunda Kapłyńskiego. Drewno już samo w sobie piękne i ono mnie inspiruje. Żyje w symbiozie z naturalnym tworzeniem, a twórczość od, odzwierciedla wewnętrzne potrzeby doskonalenia otaczającej rzeczywistości. I faktycznie w tym muzeum możemy znaleźć wiele drewna i wiele tak naprawdę kultury, tak naprawdę wiele znaków, Pałk, żnina, można on naleźć w drewnie, bo też w rzeźbach zawarte są elementy życia codziennego pałuczan. I tutaj trzeba byłoby się ukłonić w stronę y, Klary Pilikowej, która była utalentowaną, niezwykłą tak naprawdę promotorką kury, y, kultury, historii, pałk. i ona to wszystko zebrała. Właśnie bardzo dużo dziedzictwa. Udało jej się odnaleźć, udało jej się do tego muzeum sprowadzić, za co jej serdecznie dziękujemy. No i oprócz tutaj tego wszystkiego mogę jeszcze wspomnieć o czymś takim jak miasteczko westernowe, które wydaje się być kompletnie od czapy przy tym wszystkim, ale też jest całkiem czymś nowym i ciekawym przy tym, przy tym wszystkim, takie kompletnie oderwanie. Tutaj jest Wydaje mi się mimo wszystko bardziej interesujące dla osób młodszych, chociaż wydaje mi się, że dorośli też mieliby się tutaj na czym bawić, zwłaszcza, że jest bardzo dużo przedstawień na bieżąco, na żywo. Jest choćby ograbienie banku, można wejść do salonu. No też tam przy tresurze koni było dużo zabawy, bo konie... Taka ciekawostka ode mnie, konie na przykład naturalnie nie chodzą do tyłu, trzeba ich tego nauczyć, bądź tego, że konie boją się ogna, więc żeby przeszły przez jakieś ogniowe bariery, trzeba było je tego najzwyczajniej w świecie nauczyć. Więc tutaj też ode mnie mały ukłon za to, jak to wygląda, ale też dla kaskaderów, którzy robili tam. No, muszę przyznać niesamowite rzeczy. I tu będziemy powoli kończyć naszą opowieść powieść tutaj o wąskotorówce, o Żninie, o Wenecji. No o tym, o tym całym terenie, o tym całym terenie, którym tak naprawdę można byłoby zwiedzić w jeden, w dwa dni i naprawdę nasycić się pięknem jezior, terenu, dźwięku właśnie szyn i tego wszystkiego. Aj piękne, to jest piękne, jak ja lubię o takich miejscach Państwu opowiadać. Za część tutaj merytoryczną odpowiadam znowu ja, Katarzyna Rybicka. Za część techniczną Mateusz Szlas. Do usłyszenia Państwu. Dziękuję bardzo. Cześć. Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach.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 Trochę wstyd, to prawda Zupełnie nie znam się na autach, nie Ale i tak otworzę warsztat Jak go nazwę, nie wiem Pewnie camkar I posłuchaj jaki plan mam Co w tym camkar będę ogarniał Zero napraw, gdy awaria Nie, wycieraczki będę podpinał do radia Ty się pewnie pytasz po co, po co A niech równo z bitą chodzą Słuchasz sobie, kipyt, forą One wbici, jak metronom